To Cię nie pokona. To Cię nie pokona. Nie pokona Cię to. To Cię nie pokona. Ty to pokonasz. Tak jak Jezus pokonał krzyż. Tak jak Jezus pokonał krainę śmierci. Tak jak Jezus pokonał diabła. Ty to pokonasz. Pokonasz urzędy. Rozumiesz? Pokonasz ludzi. Pokonasz religię. Pokonasz to wszystko. Ale musisz zacząć. Bo inaczej, za każdym razem będziesz widział, że zewnętrzne środowisko jest coraz bardziej gęste, coraz bardziej naciska i przez lata nie będą się rzeczy zmieniać. Przez lata. Przez lata nie będą się zmieniać A naprawdę ten rok, otwiera duże rzeczy, duże rzeczy naprawdę, jesteśmy w szoku pojechałem, słuchajcie na, na dać ślub takim ludziom Poprosili mnie tam, córka pastora prosiła, żeby dał mi ślub takiego nie pojechałem tam dać ślub na tym ślubie a modlimy się, bo chcemy robić takie duże ewangelizacje chcemy w jakiś sposób znaleźć jakby, punkt zaczepienia i tu Święty mówi, módl się o muzyków. No to ja się modlę o muzyków, tylko miałem taką koncepcję o tych muzyków. No to się modlę, no i te rzeczy zaczęły powstawać jakieś takie, które ja myślałem, że, że, że, że to to jest, nie? Okej, okay. ale nagle na tym ślubie poznaję człowieka, który jest europejskiej klasy tenorem opremu, narodzony z Bożego Ducha. I on po spotkaniu naszym, on Zaczął, aż, aż, aż drżeli z żoną, tak tu ich poruszał I ona potem mówi, Artur mówi Ja jestem gotów do zrobienia wszystkiego, co będzie związane z szerzeniem Królestwa Ja mówię, czy jak zrobimy ewangelizację na której zrobisz koncert oferowy okay? Czy Ty to jesteś w stanie zrobić? On mówi, żaden problem Mówi żaden kłopot. Na platformie normalnie będę śpiewał na środku miasta albo Rozumiesz? już zaczęliśmy patrzeć. Jak ile na przykład kosztuje wydajecie stali miastach Dlaczego? Bo, bo to jest coś, co jest w stanie zrobić potężną robotę. Znaczy, jak posłuchają, jak facet śpiewa Aleluja, Koena. Rozumiesz, że to nie jest butów normalny. No, bo ja, ja nigdy nie byłem w w życiu. Starszy raz byłem w A tutaj facet wychodzi, piewa, wiesz. Bóg ja, mówi, powiedz mu, bo ja chcę, żebyście zrobili bardzo dużej. Twoja wola pociągnie za sobą różnorakie sukcesy. Nie szukaj innego środka. Nie myśl, że przez to, że ktoś tylko na ciebie położy ręce, coś się wydarzy w jego przejściu. coś się tam wydarzy. A to jest ułamek elementny. To jest tak? Tych ułamek jakiś. Nie myśl, że ktoś ci pomoże uwolnić się od demonów. Tak uwolnić się od demonów, jak i tak tam się uwolni. Ale ty musisz mieć wewnętrzne środowisko w stanie wolności. Panie, chciałbym, żebyśmy się pomodlili o te rzeczy. Żebyśmy je utrwalili teraz. Co? Żebyśmy je po prostu utrwalili. Jeżeli masz e, coś w sobie w tej chwili takiego, że widzisz, że to jest naprawdę bardzo mocna ścianka, to wyjdź do przodu, będę się razem z Tobą mocno spożył na Ciebie ręce, złamiemy to razem. Złamiemy to razem, ale pamiętaj, ja też walkę Ty będziesz to Bo to do Ciebie dzisiaj wieczorem przyjdą inne myśli. Wieczorem przyjdą. I to dzisiaj wieczorem będziesz musiał stanąć do walki z tymi myślami które będą cię zniewalcze. To jutro, jak stajesz i stajesz przed lustrem, to się odezwą twoje kompleksy. Okay? Jak sobie przypomnisz swoje porażki, a ja bym ci zaraz przypomniał, po takich spotkaniach zaraz ci bo chwile Twoje porażki, gwarantuję ci, ja to stać. Zaraz Ci przypomni Twoje niskie poczucie własnej wartości, Twoje porażki, Twoje odrzucenie, to co Ci zrobili i tak dalej, i tak dalej. Zaraz Ci przypomni. I to będziesz musiał stoczyć wojnę w sobie. Będziesz musiał powiedzieć won, won, won, won. Będziesz musiał brnąć w tym, Brnąć. Rozumiesz? Krok po kroku. To nie jest tak, że się mówi tam do demona, że to, że to jest taki rodzaj demona. Te demony tak wychodzą, rozumiesz to do nich się tak mówi i one od razu wychodzą, są bardzo słabe, takie mędy społeczne, to jest taki ostatni sąd. Wiecie jakie my demony wyrzucamy? Ostatni sąd. Zresztą taki Jezus kazał wyrzucić, bo to takie mamy wyrzucać, nie? I to one tak odchodzą. Ale te, które są zagnieżdżone w tokach myślowych nie odchodzą w ten sposób. Tam potrzebna jest prawda wprowadzana i ona wyspowadza. Rozumiesz? Poznacie prawdę, a, no, no, no, a no, no, prawda was swobodzi. Okay. Od tych demonów, które naprawdę trzymają cię za mordę w życiu. Bo te zewnętrzne jakieś tam pornografia, palenie, picie, czpanie, jakieś inne rzeczy, to człowieku, wiesz? Takie demony. Zresztą to to, to, to, to, to, to, jest, to. kwiczy, syczy, wyje, ryczy, wie o co chodzi. To mówi, ale demony ja mówię, najsłabsze i najgłupsze. To te najgłupsze ryczą i syczą. To te najgłupsze. Kościół mówi, ale wielki czas uwolnienia. Wiesz o co chodzi? Ja by najgłupsze debile po wychodziły. Tak jak, które się zahamować nie mogły w swoich emocjach. Wychodzimy z wielkim krzykiem, wiesz, nie? Zobacz. Jezus uwalnia człowieka, w którym jest dwa tysiące demonów. One wychodzą z wielkim krzykiem, bo to debile. Debile doprowadzają te człowieka do tego, że siedział w grobach i siedził kamieniami. Jaki musi być umysł demona, który takie coś robi z człowiekiem? Debil! Ale była, było potężne grono faryzeuszy, którzy chodzili bogato ubrani, jakoś tam nie wychodziły żadne z wielkim krzykiem, jakie już Prawda? Nie widzimy żadnego faryzeusza uwolnionego z wielkim krzykiem. Dlaczego? Bo to były zwierzchności. One siedziały głęboko w mentalności tych ludzi. One trzymały ich jak kombinerkami. Oni myśleli, że oddają człowieku dziesięcinę, że się modlą na ulicach, że są pobożni, że nie zdradzają swoich żon i że dlatego im się należy niebo. U nich dopiero była jazda człowieków głową. A Jezus mówi: mówi diabelskie pokolenie. Kryoby popielane. Mówi, Prawda was by spoboziła dopiero. Rozbieskały i kamienie i w niego i w mesjasza. Ok? Ja w życiu. Na mnie się w życiu nie rzucił demon jakiegoś podłego rodzaju. W życiu. Różne demony wyrzucaliśmy, ale w życiu się nie rzucił na nas. Mówiliśmy, zamknij mordy i siedział cicho, tak? Ale kiedy głosiliśmy Ewangelię na Starówce i przechodził wiec, że ciebie po, po tej, po tragedii tej, co tam ci pokięli. W Smoleńsku. Smoleńsku. Rozumiesz? To moherowe babcie, które ciebie szły jak bezerszmity na nas. człowieku. Taka człowieku, krótka, podeszła do jednego brata, wzięła parasolki i go pojął, tak, drażnił jego parasolką. A wtedy wiedział, co się dzieje. Babcia 42 kg, człowieku, rozumiesz, że ma go tłucze. Drugi taki elegancki paniczyk, który ciebie wziął cegłę w reklamówkę i chciał je do tego w łeb walić. Rozumiesz? Elegancki facet. Ze zniczem. Jest takim wielkim plakatem. Boże, gdzie jest nasza duma? I dwa tysiące ich szło krzyżaków tam. Rozumiesz? To jest to, co niszczy ten kraj! A te śmierdzące duchy, to je wyrzucamy to je wyrzucamy obligatoryjnie bo przeszkadzają nam głosić. Ale żeby robić to z tym krajem, o czym mówię, musimy być woli wewnętrznie. Nic nie może nas skusić. Nie może nas skusić bieda, ani bogactwo. Rozumiecie? Nie może nas skusić ani splendor, ani wyciszenie wewnętrzne. Nic nas nie może skusić. Żadna forma religii nas nie może skusić. Nikt nas nie może steroryzować. Nikt tam nie może powiedzieć twarzą w twarz, mówi, bo się od ciebie odwrócę, jak to zrobisz. To się odwróć. odwróć. Odwróć się, bo ja pójdę i tak to zrobię. To pójdę samotnie. My na spotkaniu dla liderów uczymy ludzi. Lider to jest człowiek, który ma za sobą, za sobą bardzo daleką przestrzeń, gdzie nie ma nikogo. Ktoś, kto wytycza kierunek, to jest zawsze w dość dużej odległości od grupy, w duchu. Jest samotny. To, co to, towarzyszy liderowi najczęściej, to jest samolot. Taka jest prawda. Po Drogi wstajmy. Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem życia. Że Ty przychodzisz, Ojcze, z kolejnym pułapem prawdy do naszego życia. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekamy się wszelkiej formy niewolnictwa. Ojcze, w imieniu Jezusa nie zgadzamy się. My nie zgadzamy się na jakąkolwiek formę niewolnictwa. Ojcze, my w imieniu jest ogłaszamy, że w naszym duchu jesteśmy królami i to będzie manifestowało się w głównie na dusze nasze. Ojcze, my poddajemy Ci nasze myśli, nasze emocje i decyzje. W duchu żywego Boga, my bierzemy autorytet nad każdym pędem diabelskim, nad każdym diabelskim jarzmem. Ojcze, w imieniu jest Zusa. my nie zgadzamy się z jakąkolwiek formułą niewoli w naszym życiu. Duchu Święty. Ja dziękuję Tobie, że Ty dałeś mi dużo wolności, ale przynoszę Ci całą moją duszę, Ojcze. Jestem gotowy, Ojcze, do nowych miejsc, do wchodzenia w nowe miejsca. Jestem gotowy do wchodzenia w nowe miejsca, Ojcze. Ojcze, my nie będziemy tymi, którzy się odwracają od prawdy, ale będziemy szli za prawdą, w duchu żywego Boga. Dotykaj teraz ludzi, dotykaj teraz ludzi, dotykaj każdego z nas. W imieniu Jezusa, w imieniu tego Jezusa, który umarł na krzyżu i stał Rozrywamy Prawdy bezprawne więcej nie Ojcze, my rozrywamy niewolnicze więcej w naszych umysłach. My mówimy, że nie będziemy myśleć inaczej niż tak jak Ty powiedziałeś, duchu żywego Boga. Ty jesteś tym, który buduje rzeczy w nas. Ty jesteś tym, który buduje rzeczy w nas. To, to jest na zewnątrz, nie wpływa na nas. Duchu Święty, jesteśmy wewnętrznym człowiekiem, wewnętrznym człowiekiem. To, to, jest w środku, definiuje wszystko. Duchu Święty, jesteśmy gotowi na objawienia. Będziemy je przyjmować i będziemy zwyciężać. Będziemy brać Twój oręż. Będziemy brać Twój oręż i uderzać w każdą formę z niewolenia. Duchu Święty, dziękujemy za to. Dziękujemy, że Ty nas dalej i dalej i dalej. Duchu Święty, Pokazuj rzeczy teraz, byśmy gotowi na gotowi na Ojcze, my chcemy więcej, chcemy więcej wolności, więcej wolności do naszych więcej wolności, więcej wolności Hallelujah, Hallelujah, duszy. Halleluja! Halleluja! Uwielbiamy Cię, na Święty. Uwielbiamy Cię, Święty. Jeżeli widzisz coś, chodź ze Jezusa, bo wolność teraz do Ciebie. Ja się zgodzę z Tobą w tym, mm. to, co potrzebuję teraz. Halleluja. Oli oh, de Christ, oi Lorde de Według pragnienia, według pragnienia i jakości Twojej wiary. Oli oh, de Christ, oi de Lorde de Christ, oi de Lorde de Deus. Oli de Christ, oi Lorde de Deus. Duchu Święty, ubież ja w Cię. Duchu Święty, szanuję Cię. Duchu Święty, wiercimy Jesteś wspaniały. Tym przeznaczyłeś dla nas królestwo i powiedziałeś, mała wśród go, dałem królestwo, i powiedziałeś, to ojciec, uwielbiamy Ciebie, ojciec, uwielbiamy Ciebie, Ojcze, dziękujemy za ten nowy rok, za to, że w tym nowym roku będziemy używali przez Ciebie do tego. aby królestwo Twoje szerzej, ojcze, w miejsca powitać. Ojcze, podmię się teraz o Twoje manifestacje w naszym będzie w nas. Ona manifestuje się na zewnątrz. Niech będzie bardzo gładki przepływ, z tego świętego Ducha. Niech uwalniają się Twoje dary, Ojcze, niech uwalniają się Twoje dary, Ojcze, otwieraj drzwi przed nami. Abyśmy z tą wolnością Cudowny, święty cudowy, święty Bóg Cudowny, święty Bóg przed nami decydentów ojczy. Ojcze Ty wiesz, jak wiemy rzeczy potrzebujemy Ojcze na tym świecie robić Ojcze przez mój niewierzący Ojcze, potrzebujemy przychylności tych ludzi Urzędników, urzędników Ojcze Różnego rodzaju urzędników ludzi którzy decydują Ojcze, kaka, nawa, nier, nawa, nie do tego, aby przynosić tą wolność innym ludziom. Ojczymy, na nas jeszcze że nie po dłużniejszym wieczorem, że nasze słowa będą złe większe. Ojcze, kiedy będziemy dochodzić, kiedy będziemy do zniewolności, kiedy będziemy dochodzić w dłuższą w imię, Ojcze, podólimy się, aby nasze słowa były śmieńsze, aby Twoje zamaszczenie jeszcze komad... bardziej kłatko wychwało z nami. Boga, Ty jesteś tym, który tak bardzo kocha zdrowie, Ty jesteś tym, który tak bardzo kocha wolność, Ty jesteś tym, który tak bardzo kocha zaopatrzenie, Ty jesteś dobrym Ojcem. Tak, Ojcze, dziękujemy, że to na zamaszczenie, Dziękujemy ojcze, że już teraz dzieją się te rzeczy w nas. Cudowny jesteś, cudowny jesteś. Niech nasz słowa to pewne, niech ludzie widzą wiarę w nas, niech ta wiara ich podnosi. Chowa ramę, stykę, nemra, lalę, dawaj też pomysły teraz, my uśmiechty. Otwieramy się na Twoje pomysły. Na Twoje pomysły na zmiany. Czy to są sprawy finansowe, czy to są sprawy w relacjach, czy to są sprawy w jakichkolwiek układach, które mają przyjść ojcze. Ojcze, niech to teraz będzie dla nas takie jasne. Niech będą nowe myśli, nowe pomysły. Nowe, ojcze, nowe, niekonwencjonalne bardzo często. A też przydawaj nam współpracowników, ludzi, którzy będą myśleli tak jak my, ojcze. Niech ta prawdziwa jedność, ojcze, funkcjonuje w naszym życiu. Niech wokół naszego życia będą ludzie ojciec, którzy będą realnie stać Ojcze obok nas Ojcze. Realnie. I posyłaj nas, Ojcze, do apostołów, proroków, pasterzy według Twojego serca, ewangelistów, Ojcze, i nauczycieli, Ojcze. Posyłaj nas do nich. Niech to namaszczenie wpływa na nas. Niech to namaszczenie dotyka nas. Niech to namaszczenie poszerza nas. Chcemy tego, Ojcze. Ty zawsze nas wysłuchujesz. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Nie boimy się, Tato. Nie boimy się. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Alleluja Alleluja Już na myślę,